Słuchaczy, przed mikrofonem Darek, audycja numer 145 podcastu Radio 9 Lubin. Dziś nagrywam w niedzielę, 23 stycznia, a usłyszymy pierwszą część bardzo obszernej korespondencji Łukasza Witkowskiego dotyczącej codzienności w Stanach Zjednoczonych. Ale zanim pierwsza część tej korespondencji, najpierw wizyta w klubie Piór. Zapraszam do słuchania.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 Ponownie jesteśmy na trzecim poziomie Kupru Maryny w klubie Piór Health and Fitness, a moim rozmówcą jest Łukasz. Witam Cię. Jesteś konsultantem w klubie Piór. E, powiedz, mamy nowy rok, 2011, mamy styczeń. E, pierwszy raz e, z mikrofonem znowu wirtualna wycieczka u Was. E, jakieś noworoczne postanowienia mają klubowicze. Dokładnie właśnie. Coraz więcej osób e, odwiedza nasz klub. Domyślam się, jak i reszta naszych pracowników, że nadszedł właśnie ten czas spełnienia noworocznych postanowień. Dużo osób myśli na tym, żeby właśnie zrzucić zbędne kilogramy, coś poprawić w swojej sylwetce, a tym bardziej, że przed nami mm, coraz szybciej zbliża się ten okres właśnie letni, gdzie każdy lubi w sumie na plaży pokazać swoje ciałko, co udało się osiągnąć przez ciężką pracę zimową. Mówisz dużo ludzi, ale oczywiście miejsca dla nikogo chętnego jeszcze nie zabraknie. Oczywiście, że nie. E, powiedz mi, co oferujecie właśnie w tym takim okresie zimowym, noworocznym? E, coś nowego, czego jeszcze nie było dotychczas w klubie? Od niedawna pojawiły się u nas w klubie nowe zajęcia z serii Jacari. Mieliśmy Fit to Fly. E, teraz rozszerzyliśmy swoje zajęcia o nowość, czyli Fit to Flex. Są to zajęcia elastyczne, w sumie m, rozciągające nasze ciało przy użyciu elastycznych właśnie gum z serii Reebok. Klub obchodzi w tym roku pierwsze swoje urodziny i to niedługo, bo dokładnie 15 lutego. Dokładnie, czyli dzień po walentynkach. <śmiech> tym bardziej, y, Zamierzam właśnie urządzić dosyć huczne, y, Urodziny u nas w klubie, tym bardziej, że jest to pierwsza nasza rocznica, podsumowanie tego, co mamy już za sobą i oczywiście plany na przyszłe lata. A taki mały rąbek tajemnicy, coś co możesz powiedzieć, tak żeby warto było przyjść, a chyba warto będzie przyjść. Mm, dokładnie, na pewno będzie warto przyjść do nas. Co do zdradzenia tajemnicy, mm, myślę, że tutaj y, w szczególności zapraszam właśnie osoby zainteresowane do klubu, nie będę zdradzał może tajemnicy, ale jedną zdradzisz, y, y, jakieś dni tematyczne przed nami i to będą dni medyczne, tak? Dokładnie, zawsze coś Ci się uda wyciągnąć od nas, <śmiech> czego ogólnie jeszcze do końca nie wiadomo, w sumie nasi klubowicze nie wiedzą. Yy, na zakończenie tego miesiąca przygotowaliśmy właśnie dni medyczne u nas w klubie, yy, czyli jak co miesiąc przebieramy się, ciekawe stroje, tym razem będziemy lekarzami, pielęgniarkami i tego pewnie nie zabraknie w klubie. I może powiem jeszcze kilka słów o SPA, ponieważ wiele osób, domyślam się, że nie wie, ale w naszym klubie jest gabinet Beauty and SPA oferujący usługi fryzjerskie, zabiegi kosmetyczne, również masaże. Z tej części mogą korzystać wszystkie osoby, nie tylko nasi klubowicze. To jest właśnie ciekawostka, bo wystarczy zgłosić się tak naprawdę do recepcji i zapytać o salon Beauty i Spa w klubie Piór. Dokładnie. Nawiązując do naszego gabinetu Beauty and Spa, możemy się pochwalić, że posiadamy szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o masaże. Mamy pełny właśnie zestaw masaży relaksacyjnych, jak i leczniczych. Myślę, że one są w szczególności skierowane dla osób, które... Hmm, bardziej właśnie relaksacyjne dla osób, które po ciężkim dniu pracy mają ochotę się właśnie odprężyć, zrelaksować. Myślę, że taki masaż jest bardzo dobrym rozwiązaniem, tym bardziej na zimowe, zimne wieczory i nie tylko po ciężkim dniu pracy, ale na pewno również po ciężkim Waszym treningu. Ale Klub Piór to nie tylko wysiłek fizyczny, to także relaks, bo takim czynnikiem społecznym będzie na pewno wizyta w Waszej kafejce, gdzie możemy porozmawiać sobie z innymi klubowiczami, poznać ciekawych ludzi, ale także wypożyczyć film i napić się podobno dobrej kawy. Oczywiście. Mamy do dyspozycji naszych klubowiczów, jak wcześniej wspomniałeś, Darmową kawę, jak i herbatę, yy, którą można wypić również właśnie z innymi klubowiczami, jak i ze znajomymi. Dodatkową atrakcją jest wyporzuczania filmów u nas w klubie. Staramy się rozszerzać ofertę naszych filmów. I oprócz tego oczywiście miła obsługa, panie z recepcji doradzą nam o wszystkim, czego jeszcze nie wiemy. Konsultanci również. Co wystarczy zrobić, żeby zapisać się do waszego klubu? i uczęszczać do Pure Health and Fitness w Lubinie klubu o statusie Platinum, bo o tym mało wspominaliśmy. Jeden z dwóch klubów Platinum w Polsce, o ile wiem, tak? Musimy się pochwalić, że dokładnie jesteśmy klubem platynowym. Yy, drugi klub mamy w Warszawie w Złotych Tarasach I, I drugi klub, który ma basen po Krakowie. Dokładnie. Tak więc wystarczy udać się na poziom trzeci kupru dowiemy się wszystkiego w recepcji klubu Piór, później u konsultantów i tak naprawdę możemy się oddać zarówno ciężkiemu, lekkiemu treningowi, co tylko sobie wybierzemy. Zapomnieliśmy powiedzieć, że odnośnie treningów to na pewno nieodzowną pomocą będą nam służyć Wasi wysoko wykwalifikowani trenerzy. Jeżeli już się pokona pierwszy krok, czyli przyjdzie do nas nowym osobom, służymy chętnie pomocą. W swojej ofercie yy, posiadamy treningi personalne. Dzięki Ci za rozmowę. Oczywiście już za dwa tygodnie kolejna wizyta w Waszym klubie. Mam nadzieję, że również kilka ciekawostek i być może dowiemy się, co tak naprawdę przygotujecie na Wasze pierwsze urodziny. Naszych nowych słuchaczy, jak i stałych, na pewno zaskoczymy nie jednym czym jeszcze nie wiedzą o naszym klubie, ale to już w następnym odcinku. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiam.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 Tym razem zapraszam na pierwszą część obszernej relacji Łukasza Witkowskiego dotyczącą codzienności w Stanach Zjednoczonych. Drugi odcinek w następnym podcaście. Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh my God! Zapraszam, Łukasz Witkowski. Teraz powiem wam oczywiście o... Detroit o życiu w Stanach, o początkach w Stanach, o ciekawostkach, które możecie spotkać przyjeżdżając tutaj. No może na początku powiem Wam kilka słów o pracy. No szukanie pracy jest dużo prostsze niż w Polsce, nawet jeśli niczego nie umiecie. Oczywiście w sezonie od kwietnia do listopada jest łatwiej. Dużo głoszeń jest w polskojęzycznych gazetach, język rzadko jest wymagany. No najlepszą pracę zdobywa się jak u nas po znajomości albo przypadkiem. Polki w Stanach najczęściej opiekują się dziećmi albo ludźmi starszymi. Jeśli z zamieszkaniem to nie trzeba się martwić o kwaterę, bo bardzo często się zdarza właśnie tak, że Amerykanie chcą, żeby taka Polka mieszkała 6 dni w tygodniu u nich no i dostaje wolne na przykład na niedzielę. No ale najpopularniejsze są serwisy sprzątające. To jest 10 godzin bardzo ciężkiej pracy, bo czasami Amerykanie są, są nawet gorsi niż, niż, niż świnki, tak brudzą no do tego godzina dojazdu i druga godzina na powrót, także no, 12 godzin jest się poza domem no i przeciętny domek do sprzątania gdzie, gdzie się zamawia e, sprzątanie to kilka sypialni, pięć łazienek, kuchnia e, jeśli się pracuje w dużych ekipach, no to pięć dziewczyn ma na to załóżmy pół godziny, no za taką pracę jest 6 na godzinę, bardzo rzadko e, 7 dolarów na godzinę no po takim stażu w serwisie, czyli E, ma się możliwość nauczenia, nauczenia pracy e, po jakichś roku, dwóch latach. Rozsądna Polka idzie na tak zwane, na na swoje. E, no, gazety, pełne są, gazety pełne są ogłoszeń, odkupię domki, oddam domki. E, no, oczywiście to zaczynające lub kończące karierę niezależne sprzątaczki dają, dają te ogłoszenia. No, domek robi się indywidualnie 5-7 godzin za, za 100-120 dolarów. No ale oczywiście to jest wolno od podatku, dostaje się najczęściej cashem, czyli gotówką. Nie trzeba się rozliczać z podatków. No facet, migrant to przedważenie kontraktor wykonujący wszystkie, wszelkie roboty budowlane. Roofing, czyli dachy. Fugowanie zewnętrznych ścian, czyli to jest takie bardziej murowanie niż, niż, niż fugowanie. Siding, czyli, czyli elewacje aluminiowe lub plastikowe. Suche tynki, po angielsku to się mówi drywall. Coś takiego jak u nas regipsy, malowanie, kafelki, roboty hydrauliczne czy elektryczne to już wyższa szkoła jazdy. Warto się tego nauczyć, bo mając amerykańskie uprawnienia zarabia się konkretnie bez przemęczenia jak u nas. Ja oczywiście to wszystko co mówię o tej pracy to jest dla zwykłych Polaków, którzy przyjeżdżają szybko zarobić, nie dla wykwalifikowanych na przykład ludzi, którzy się zajmują komputerami czy, czy, czy dla załóżmy no nie wiem lekarzy. No, na budowach w Polsce wszystko robi się szybko, byle, nie w Polsce tylko w Stanach, wszystko robi się bardzo szybko, byle jak, ale musi wyglądać pięknie. Na początku płacą około 8-10 dolarów na godzinę, później gdy już coś umiesz no to szukasz lepszej pracy albo stajesz się sam subkontraktorem no czasami są oczywiście Unie czyli czyli takie związki zawodowe pracowników budowlanych no to tam jeśli jesteś członkiem Unii jesteś tutaj legalnie to, to zarobki są nawet i 30 dolarów za godzinę no też takie duże zarobki dla robotników takich fizycznych są w fabrykach samochodów tak jak GM czy, czy, czy inne tutaj, tutaj w Detroit ta wielka trójka no to oni tam zarabiają też 30-40 dolarów na godzinę plus oczywiście 150% uposażenia za, godzinę, za godziny e, na dzie e, prace przy azbestach to o którym zawsze Polacy praca o której zawsze Polacy mówią w polskich mediach wbrew utartym opiniom e, te prace przy azbestach są jedynymi z, naj, e, z, z jedynymi, jednymi z najbezpieczniejszych e, maski tlenowe, przerwy co godzina skrócony czas pracy no, a przy tym dobrze, dobrze płatne. Gorzej jak na trafi się nieoficjalnie podczas remontu prowadzonego przez, przez jakiegoś Polaka. No to wtedy wiadomo, że on nie będzie was tak e, zabezpieczał. No, no, później od pewnego pułapu nie liczą się umiejętności, tylko skończona szkoła. Dobra szkoła dobrze kosztuje. No, dlatego Polacy, którzy zostają na stałe, chociaż nie wszyscy, potrafią płacić za szkoły swoich dzieci od 10 do 15 tysięcy e, rocznie. E, tak jak mówię, no to nie są moje doświadczenia, znam to z opowiadań, także jeśli słuchacie tego podcastu, a nie zgadzacie się z tym co mówię, no to bardzo proszę e, napiszcie do mnie, no też nie chcę opowiadać jakiś bajek ludziom, ale ale, ale no, z, kilku, z kilku źródeł dowiedziałam się właśnie, że są takie e, sytuacje tutaj na budowach e, w Stanach no z ciekawostek, no, w Stanach wszystko jest duże, w dużych opakowaniach no i przeważnie również tańsze niż u nas, no, szczególnie jedzenie e, alkohol, no, kupuje się bardzo dużo jedzenia, ale też bardzo dużo się e, wyrzuca, no tutaj tyle się wyrzuca jedzenia, co w całej Polsce, no nie wiem, chyba zjada. naprawdę niesamowicie Amerykanie marnują jedzenie e, no i nie zastanawiają się też na nad środowiskiem naturalnym, no idą załóżmy po kawę, biorą ze sobą 10 tysięcy serwetek, z czego 9000 tysięcy zerwetek wyrzucają, a jedną tylko, tylko używają, no, także nie, nie, nie dbają, nie dbają o, o środowisko, większość Amerykanów, zwykłych Amerykanów. E, jeśli chodzi o wagę, no, w Stanach jest, są funty i uncje, funt to około 0,45 kg no i to się dzieli na 16 e, uncji. No objętość w Stanach, no to galony to jest około 3,75 kg. 3,75 3, 3, 3, litra na galony sprzedaje się benzynę, mleko piwo i olej kupi się na kwarty, to jest prawie litr no, wódkę kupuje się na litry, no, długo śmierzy się w calach to około 2,5 cm, dzieli się na części czyli 1,2, 1,4 1,8, 1,16 odległości, no to wiadomo mile to jest około 1,6 km jardy to jest prawie metr Stopa czyli 12 cali, czyli około 30 cm. Temperatura czyli 32 Fahrenheit, to 0 stopni Celsjusza. Eee, samochody, może powiem Wam kilka słów o samochodach. No, klimatyzacja i automat to standard. W każdym samochodzie jest klimatyzacja, w każdym, no, w prawie każdym samochodzie jest automat. Rzadko kiedy zdarzają się samochody na tak zwane sticky, czyli, czyli na manualne skrzynie biegów. Benzyna oznaczana 87, 89 i 95 oktan, to tak jak w Polsce 93, 95 i 98. Paliwo do diesla jest często droższe niż, niż benzyna. Silniki, wielkość silników w samochodach w Stanach. No małe auta no to są od 1,6 litra wzwyż, duże od 3,5. Dozwolone prędkości w Stanach no to jest na autostradzie 105 km przeciętnie na godzinę. Dlaczego i tak i tak nikt nie, nie przestrzega? Jest autostrada 696 tutaj w Metro Detroit. E, moja dziewczyna tam, e, tamtą autostradą codziennie jeździ do pracy, no to mówi, że to jest fast and furious, czyli szybcy i wściekli. Tak ludzie tam jeżdżą, a co najciekawsze, no nie ma możliwości, żeby tam policja zatrzymywała, no bo nie ma poboczy i, i, i bardzo, bardzo tam ludzie e, szybko jeżdżą, nie patrzą na, na, na prędkościomierze. No, komfort sam, w samochodach amerykańskich no, to bije na głowę wszystkie europejskie marki naprawdę nawet w tych starych samochodach z 80-tych lat e, no, człowiek jeździ, jeździ jak no, nie wiem jakby siedział w jakimś salonie u babci na jakiejś bardzo wygodnej e, kanapie e, no, samochód starszy niż 10 lat można kupić za, za par, paręset set, parę set, parę set y, coś mi się znowu jest plączę za paręset y, dolarów czasem nawet za, za kilkadziesiąt y, dolarów Autostrady w Michigan nie są płatne, jakość zazwyczaj jest ok, szczególnie teraz w Detroit, przed Superbowlu zrobiono wiele napraw i ulepszeń, no a co jest ciekawe, można wyprzedzać po prawej, no, jeździ się szybko, nawet po zwykłych ulicach, no ja czasami wyprzedzam po prawej, no, co nie jest do pomyślenia w ogóle w Polsce już dziś możesz ściągnąć na swojego iPhone'a lub iToucha aplikację podcastu Polskie Detroit znajdziesz w niej między innymi najnowsze epizody do odsłuchania lub ściągnięcia dodatki niedostępne nigdzie indziej listę ulubionych, wznowienie odtwarzania w tym samym momencie bezpośredni kontakt przez telefon e-mail, facebook, twitter i stronę internetową, aplikacja jest dostępna w iTunes App Store ściągnij już dziś link znajdziesz na stronie www.polskiedetroit.com lub wpisz Hasło polski Detroit w iTunes. No już jestem. W przymierzeniu czasu używa się tylko zegara 12-godzinnego, 12 -godzinnego, czyli 1 p.m. to 13, 11.50 am to 11.50 e, przed, przed, przed południem, e, 12.30 am to po naszemu e, 30 minut po północy. Zapis daty jest też troszkę inny, obowiązuje kolejność miesiąc, dzień, rok. No i zmiana czasu na letni, zimowy wypada też troszkę inaczej niż e, w Polsce. No z, jeszcze z takich ciekawych liczb, no w e, Stanach e, miliard, e, tutaj mówi się bilion. E, a propos ulic w Stanach, parkuje się na ulicy, nie na chodniku, nigdy się na chodniku nie parkuje. Straż pożarna w Ameryce nie ma żadnych skrupułów. Kiedy samochód na przykład zostawi hydrant, amerykańska straż pożarna potrafi przepchnąć samochód, rozwalić go, powbijać na przykład szyby i tamtędy przepuścić wąż do hydranta. No hydranty są na, na każdym rogu ulicy. Nie można przy nich parkować. Też nie można parkować na oznaczonych miejscach parkingowych dla niepełnosprawnych. Jeśli zaparkujecie na takim miejscu dla niepełnosprawnych, to zazwyczaj jest to wyznaczone niebieską farbą na, na betonie na ulicy. A jeśli się nie ma uprawnień do takiego parkowania, no to mandat jest murowany. No uprawnienia, czyli musicie mieć albo na, na swojej tablicy rejestracyjnej, piktogram z człowiekiem na wózku inwalidzkim albo jest taka specjalna zawieszka na e, lusterko wsteczne e, samochodu. E, tam też takie niebieskie się wiesza i wtedy wiadomo, policjant będzie wiedział, że, że jesteście niepełnosprawni i, i możecie tam zaparkować. Zazwyczaj właśnie te, zawsze, e, te miejsca dla niepełnosprawnych parkingowe są najbliżej sklepów, e, no, żeby ludzie po prostu mogli e, mieli Krótki, krótki dystans do pokonania jeśli chcą wejść do sklepu e, za wejście bez pozwolenia do domu właściciel takiego, takiej posesji ma prawo zastrzelić, no nie na posesji ale już w domu, jeśli jest jakiś włamywacz wejdzie do was do domu możecie mu od razu odstrzelić e, głowę i, i, i no i nie, nie powinniście być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za to na wszelkie remonty w domu trzeba mieć pozwolenie z urzędu, za które oczywiście się płaci, kontroluje to inspekta, inspekcja budowlana, bardzo skutecznie to robi. No i to samo dotyczy ścienania, ścienania drzew w ogrodzie, nawet małych i uschniętych. Potrzebujecie mieć poz, poz, poz, pozwolenie od, od, od z urzędu z miasta na to, żeby to właśnie zrobić. Policja stanowa w, zazwyczaj stoi na autostradach z radarem, czasami w autach bez oznaczeń. W Michigan stanówka jeździ niebieskimi granatowymi samochodami z takim dużym czerwonym kogutem. A z amerykańskimi policjantami lepiej w ogóle nie dyskutować, nie dawać im broń Boże pieniędzy, oni w ogóle prawie nie przyjmują łapówek federalni, czyli ci ogólnoamerykańscy yy, policjancie FBI i zajmuje się narkotykami yy, terrorystami, ciekawymi zabójstwami yy, no i na co dzień nie ma się z nimi do czynienia, no, policjant nigdy nie boi się użyć broni yy, w przypadku samochodu, zatrzymania samochodu nie wolno z niego wysiadać, dopiero na polecenie no inaczej policjanci mogą zastrzelić jeśli się no, wyjdzie z samochodu, jest ciemno zła dzielnica, no to naprawdę może się zdarzyć yy, yy, tragedia a propos prywatności w Stanach z aparatem można iść nad jezioro, do parku czy muzeum, ale i tak lepiej patrzeć kogo się w tyle fotografuje sesję zdjęciową na złych dzielnicach lepiej prowadzić z samochodu w trakcie w trakcie szybkiej jazdy zasadniczo no w metro Detroit jest dużo bezpieczniej niż na polskich ulicach oczywiście nie wliczając samego miasta Detroit robiliśmy ostatnio z Andrzejem krótki materiał do wideokastu na ulicach Detroit i nieraz musieliśmy chować szybko kamery i wsiadać do samochodu, żeby, żeby po prostu no, nie stracić e, sprzętu. Areszt. No, areszt e, w ogóle za drobne wykroczenia. E, kaucje wyznacza się od razu, ale samemu nie można się wykupić. Bo musi przyjść ktoś inny i poręczyć. Czyli jeśli jesteście aresztowani, idziecie do aresztu, no ale sami się nie możecie wykupić, ktoś musi przyjść i, i za was podpisać. No więzienie w Stanach, no to nie jest sanatorium, jest tak jak na filmach, czyli jakieś tam roboty w kamieniołomach, na farmach, terror. No i 90% obsady to to Afro, Afroamerykanie. E, no tak e, z takich ciekawostek a propos e, różnych rzeczy związanych z domem. No w sieci elektrycznej jest około 110 V. E, wtyczki wyglądają troszkę inaczej niż w Polsce amerykańskie toalety zachowują się tak jakby były zapchane to było w ogóle największe dla mnie zaskoczenie kiedy przyjechałem do Stanów chce się człowiek załatwić no, a woda stoi w takiej ubikacji no i każda amerykańska ubikacja tak wygląda że po prostu stoi w niej woda spuszcza się normalnie, to wszystko schodzi ale później znowu do połowy się napełnia także zawsze jest woda w ubikacjach no zresztą ja będąc w Anglii jakieś tam 10 lat temu to też byłem bardzo zaskoczony tym, że na przykład myjąc ręce w w prywatnych domach, no nie pamiętam na lotnisku jak było, ale, ale myjąc ręce w prywatnych domach, no jest tak, że są dwa krany, jeden z ciepło, drugi z zimną wodą i ciepła jest naprawdę ciepła, bliska, no nie wiem, 90 stopni Celsjusza, a zimna jest naprawdę zimna, no jak umyć letnią wodą ręce? Także mają jakieś korki, tam mieszają, nie wiadomo co, ale, ale pamiętam, że miałam duże problemy, to też było takie dla mnie bardzo duże zaskoczenie właśnie tam w Anglii. u nas całość konferencji prasowej. Radio 9. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to to autobus. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś walking tradecyjne. Nazywam się Andrzej Hiren i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Cześć mojej starszych Pilaw, słuchacie Radia 9 Lubin. Mówi Grizzly Sis Rocker. słuchajcie, Radia Lubin 9. Pozdro wielkie!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 W dzisiejszym 145. podcaście to wszystko. Kolejna relacja Łukasza Witkowskiego dotycząca życia i codzienności w Stanach Zjednoczonych już za dwa tygodnie w audycji numer 146. Zapraszam do następnego podcastu, a tymczasem do usłyszenia i cześć.